Dzień dobry, witam wszystkich. Witam Panią mecenas, Panią Sylwia, witam Pana Prezesa Spółki. Witam Panie i Panów Radnych. Na podstawie obecności stwierdzam, że mamy kworum, a tym samym prawomocność dzisiejszych obrad otwieram 74. sesję Rady Miejskiej w Kowarach dnia 13 października 2014 roku. Przewodniczą porządek obrad 74 sesji. Punkt pierwszy. Otwarcie sesji w przyjęcie porządku obrad. Punkt trzeci. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach a wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości stanowiących własność gminy w odpłatne użytkowanie w trybie bezprzetargowym na rzecz stacji sportów zimowych i parałotniarstwa miasta spółkach w celu realizacji inwestycji. 3b. Zmiany uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2014 rok. w zamknięcie sesji. Kto z Pań, z Panów Radnych jest za przyjęciem porządku obrad? Proszę o głosowanie. No. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że porządek został przyjęty jednogłośnie. Przechodzimy do punktu trzeciego A mam dzisiaj Pana Prezesa na sesji temat tej uchwały był omówiony na posiedzeniu komisji, ale być może to proszę tak Projekt uchwały został zapisany, Ale może z pa, ktoś z Państwa, kto nie wiem, ma pytania do tego projektu, Otóż to proszę bardzo. Nie widzę, przeczytam projekt. oddanie nieruchomości stanowiących własność gminy w odpaczne użytkowanie w trybie bezprzetargowym na rzecz stacji sportów zimowych i paralodniazdwa Kowal, spółka z OO w celu realizacji inwestycji. Na podstawie obowiązujących przepisów uchwala się, co następuje. Treść uchwały zawarta została w paragrafie 1, 2, 3, 4 i 5 paragraf 6. W wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Kowary. Paragraf 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa Panów Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o zagłosowanie. Dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 3b. Jest to projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Kowary na 2014 rok. Uchwała była omawiana na posiedzeniu Komisji Budżetu. Proszę Pan Przewodniczący Komisji budżet. Projekt uchwały został opinią, Dziękuję bardzo. Czy ktoś ma z Państwa pytania? Nie widzę. Przeczytam projekt uchwały Rady Miejskiej w Kowarach z 13 października 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Kowary na 2014 rok. Na podstawie obowiązujących przepisów uchwala się, co następuje.